Tak, kochani, to jest. I oprócz powiedzenia, że ostatni będą pierwszymi, jest również inne powiedzenie, że ostatni gryzą psy. Nie wiem, czy wiecie, znacie to. Także tutaj trzeba być ostrożnym, kiedy, kiedy należy być ostatnim, a kiedy jednak starać się zachować taką, jak powiedział, chrześcijańską, dobrą inicjatywę, przekaz, żeby jednak no, nie spóźniać się na, na nasze spotkania, bo jak sami doskonale wiemy, Bóg jest Bogiem porządku. I ci, którzy stosują się do tego Bogu, się podobają. Witam wszystkich obecnych tutaj. Widzę jakieś też nowe twarze. Wierzę, że będziemy mieli wspólnie dobry czas. Witam też braterstwo z dalekiego południa. Także wszyscy będziemy uczestniczyć, będziemy chwalić naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Kochani, chciałbym dzisiaj na sam początek króciutką, taką króciutką usługą podzielić się sprawą, która leży już mi na sercu od ponad miesiąca. I pamiętam ją doskonale, chociaż minął już ponad miesiąc i tak jak czasami się zdarza, nie pamiętam nawet co... Na obiad jadłem przed wczoraj, ale to, co było mi ponad miesiąc temu, co mi wpadło w moje ucho, to zakwitło i zostało do dzisiaj. Tym chciałbym się z Wami też podzielić, ku wspólnemu zbudowaniu. Jak doskonale pamiętacie, być może wszyscy, być może nie, Ponad miesiąc temu była mowa o, o księdze Ageusza. Był taki prorok Ageusz i on przekazał swoją, swoją mowę do narodu izraelskiego. I tam powiedział wiele ciekawych rzeczy, ale była jedna szczególna rzecz też, tak jak dla mnie, którą ja wyłapałem i ona tkwi we mnie do dzisiaj. To jest kwestia, tak jak ja powiedział, wiarygodności Słowa Bożego sami doskonale wiemy, że Słowo Boże jest wiarygodne i zostało spisane przez ludzi, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego, którzy pod natchnieniem Boga przekazali je do potomnych, z czego również my dzisiaj między innymi możemy korzystać. Wiem też doskonale, że jest wielu różnych... Bogów. Ja bym to nawet nazwał bożków. Bóg jest jeden natomiast. Są różnego rodzaju bożkowie i dla każdego Bogiem może być ktoś inny. Może być jakieś zwierzę, może być jakiś postument, może być brzuch, tak czytamy w Słowie Bożym, może być mamona, jego kariera zawodowa, czy też kariera edukacyjna. No, różni są bogowie tacy pomniejsi, ale natomiast, jeśli chodzi o tego prawdziwego Boga, to sami doskonale wiemy, że istnieje jeden tylko Bóg, który wszystko zaczął, który wszystko rozpoczął swoim słowem. No a jak zaczął, to też wszystko zakończy. I to pewnie już niedługo musimy być na to przygotowani i wziąć to pod uwagę, że, że, że czas łaski mija nieubłaganie i niedługo się skończy. Na czym opieram swoją taką niesamowitość Słowa Bożego? Mówi się powszechnie, niektórzy mówią, że Biblia to są takie takie bajki trochę. Spotkałem się wiele razy z takimi stwierdzeniami, że Biblia to jest, no na różnie to można interpretować, że można z tym wszystkim dyskutować, że są jeszcze inne pisma i tak dalej, i tak dalej. I to są takie troszeczkę też bajki. Tak, takie słowa usłyszałem nieraz do, ze swoich, do swoich uszów. I kiedy z kolei miesiąc temu, ponad miesiąc temu słuchałem o Agałusze, od, od posłania Ageusza, to tak sobie myślę, że bajki to faktycznie zaczynają się, ale większość bajek zaczyna się dawno, dawno temu za górami, za lasami i tak dalej, i tak dalej, i tak nawijają makaron na uszy, czyli dawno, dawno temu za górami, za lasami, czyli tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to było dokładnie, a właściwie w ogóle nie wiadomo, kiedy to było, ale gdzie to było, ho, ho, ho, ho, ho, a może i dalej. Taki jest mniej więcej przekaz, jeden z głównych przekazów bajek, Natomiast Słowo Boże jest, ja bym powiedział, bardzo konkretne i nazwać Słowo Boże bajką to jest już, no nie chciałbym przestrzelić, za ostro powiedzieć, ale jest no, no co najmniej niewłaściwe. Słowo Boże, jak zauważyliśmy, jest bardzo precyzyjne. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. Ono określa miejsce, w którym akcja się rozgrywa, i określa dokładnie czas i to co dnia, do którego dnia. Czytaliśmy właśnie, właściwie Paweł, nasz brat usługiwał, że kiedy był przekaz od Aggeusza, to on powiedział dokładną w zasadzie datę. Roku tego i tego, w miesiącu tym a tym, tego i tego dnia. Czyli widzimy na taką rzetelność, taką że to nie jest jakiś ktoś, że coś wymyślił dawno, dawno temu, tylko rzeczywiście miało to miejsce tutaj, miało to miejsce w określonym dniu. I jakby się przenieść jeszcze dalej, dalej wstecz, bo to nie działało tylko wtedy, ale również jakby pójść tak wstecz, to zwróciłem uwagę na rzecz, że nie wiem, czy zwróciliście na to uwagi, ale potop jest napisany, kiedy nastąpił, w którym dniu. Tak, ja przeczytam. W roku sześćsetnym życia Nowego, w roku sześćsetnym życia Nowego, w miesiącu drugim, nie wiem jaka nazwa była, bo nie wiem jak oni tam nazywali te miesiące. W każdym razie był to rok sześćsetny życia Noego. W miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Widzimy tutaj wyraźnie właśnie tą rzetelność Słowa Bożego. Wiemy gdzie to było. Wiemy, kiedy to się odbyło. Dlatego też uważam, że nazywanie słowa Bożego, słowa, które jest dane od Boga, bajkom, jest, jest naprawdę nieprzyzwoite. Zresztą sami, sami osądźmy, czytając Słowo Boże, studiując, możemy się na pewno spotkać z wieloma sytuacjami, gdzie jest naprawdę, gdzie ten przekaz jest faktycznie bardzo, bardzo precyzyjny. Dlatego. Chciałbym to, nie wiem, dzisiaj przekazać, jeśli chodzi o, o, o taką właśnie tą rzetelność, żebyśmy mieli to na uwadze, bo jest to jedna, jedna z takich form szczególnych, która każe nam myśleć o Słowie Bożym, że rzeczywiście jest to coś niezwykłego, coś, coś doniosłego, coś, co jest niespotykane, nie możemy z tym się zetknąć tak na co dzień, tak sobie hop, tylko naprawdę, naprawdę jest to bardzo, bardzo precyzyjnie przekazane. Więcej, Bóg, który tak jak powiedziałem, wszystko zaczął, wszystko poukładał i nawet określił, kiedy to było i gdzie to było, ma wszystko pod swoją kontrolą aż do samego końca. I wiemy doskonale, że Bóg nawet wie, kiedy będzie koniec, prawda? Trudno nam powiedzieć, kiedy będzie koniec. My nie wiemy tego, ale Bóg zna każdy dzień i zna koniec, zna tą datę, z którą my, na którą my musimy po prostu być przygotowani. Powstajmy, może bardzo bym prosił, żebyśmy wstali wszyscy, podziękowali za to, że za to, że mamy Boga który jest tym Bogiem konkretnym, nie jest jakąś wyuzdaną czy jakąś wymyśloną przez człowieka ideą, ale jest osobą, która wszystko ma pod swoją kontrolą, która wszystko stworzyła, która wszystko prowadzi i wszystko też zakończy w konkretnym dniu. Panie Boże, Chcieliśmy Ci podziękować za to, że my, którzy zebraliśmy się tutaj w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, mamy tę sposobność, żeby wspólnie, tak jak jesteśmy tu zebrani, pobudzać jedni drugich ku ku temu, abyśmy wzrastali jako Kościół, abyśmy wzrastali jako jednostki, jako ci, którzy indywidualnie w komorze mają społeczność z Tobą, ale też jednocześnie jako wspólnie zbór mogli się tutaj budować. Dlatego, bo Ty ustanowiłeś ten dzień. Ty masz wszystkie nasze włosy policzone. Ty wiesz, Panie Jezu, kto i co ma w swoim sercu. Wiesz też, kto czego potrzebuje. Wiesz, kto potrzebuje czego również dzisiaj, w tym czasie, teraz, kiedy tu jesteśmy, Boże. Dlatego też prosimy Cię o Twój pokój, o Twoją mądrość, o Twoje prowadzenie. Dziękując Ci za to, że możemy wyznać, że Ty jesteś Bogiem rzetelnym, że Ty jesteś Bogiem, który ma wszystko pod swoją kontrolą. Nic nie umija Twojej mądrości, Twojej wiedzy, Boże. Dziękujemy Ci za to, Boże. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. Prosimy Ci o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie w Duchu Świętym. Amen. Będziemy teraz śpiewać modlić tak jak powiedziałam tydzień temu czy dwa tygodnie temu yy, kiedy byłem nienawrócony różne dziwne rzeczy nie tylko ja, robiłem z całego serca ja akurat miałem swojego bożka chodziłem na mecze nikt mnie nie uczył, kiedy mam klaskać nikt mnie nie uczył, kiedy mam gwizdać nawet koledzy mnie tego nie nauczyli po prostu to wychodziło ze mnie to było mną to było moim takim, ja bym powiedział, jestestwem. Tak jak mówię, nikt mnie tego nie uczył. I myślę, że również my w tym żyliśmy. Natomiast dzisiaj, jako nowonarodzeni, jako, nowonarodzeni, jako ci, którym został dany Duch Święty i którzy jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na odkupienie, na ten czas powrotu Jezusa Chrystusa z całego serca, na tyle, na ile możemy, śpiewajmy Bogu, módlmy się, możemy przeczytać Słowo. Ja to kiedyś określiłem, że jak po społeczności gardło mnie nie boli, to znaczy, że muszę się lepiej postarać na następny raz. Tak to przyjmijmy. i Naprawdę śpiewajmy z serca te pieśni, które będą dedykowane i które będziemy mogli możliwość wszyscy tutaj śpiewać. Na chwałę naszego Boga. który ustanowiłeś, Boże. Dziękujemy Ci za to, że mamy tę możliwość, Boże. To jest nasze życiem, to jest naszym zwycięstwem. I tak jak Ty zwyciężyłeś, Boże, z mojego, tak również my przez Ciebie tylko przez Ciebie możemy to zwyciężać, Boże. Chwała Ci i idziemy również za Ducha Świętego, którego udzielasz bez miary. Amen. Amen. Jedynie możemy się nazwać Dzięki Twojej łasce, że serce bije. Ojcie, ojcie, ukochany, cudowny ojcze, ja to, co do mnie wszystko stworzyłeś. Jestem Cię niezmiernie wdzięczna. Ukochany Ojcze, dopóki na tej jeszcze jestem. Uwielbiam Cię, pójeszczę Dziękuję, dziękuję Ci za moje kresy, za mojej siostry. Bądźciu ojcze, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci za wszystko, co w tym. No. Z radością mówię, że pan jest twoim dzieckiem, że tak jak nas, pan ma zimą, że brato, siostry, w radością zjednoczył twoim kościołem. I to ty się troszczysz o twój kościół, to ty odkazasz w opieku od twój kościół. Mam ci uwielbiony ojciec, ojciec. Po głosach, się w pogłosach po się co który wyśpiewa, w pogłosach to jest łowo, w pogłosach twoim dzieciom w się. ziemi. Pociężaj, po, po książkach, po posiadaj, przyprowadzaj na Twojej chwały. Dziękuję. It's oh. a wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały. Albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych. Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. I Uczyńcie coś, czy to dobrego, czy złego, abyśmy z Bogiem mogli to oglądać. Oto wy zgoła niczym jesteście. I Wasze działanie nic nie znaczy. Obrzydliwy jest ten, kto Was sobie obiera. Księga Izajasza 41. Roku. Panie Boże, nic się nie zmieniło. Tak jak byłeś Panem Panów i Królem Królów, tak nadal nie jesteś, Boże daje nam że możemy czytać o tym ale też daje sposobność w naszym życiu, że możemy tego doświadczać Boże dlatego też możemy wyznać, że tylko dzięki Tobie dzięki Twojej mocy dzięki Twojej sile możemy trwać w Tobie, Boże Tu udzielasz Ducha Świętego, Boże, udzielasz bez miary. pieczętujesz nas przygarniasz nas, Boże, garnisz nas, tym <coughs> prawdziwym pokarmem który występuje. Od Ojca Światłości chwała Ci za to, Boże. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem praktycznym, że nie, nie tylko mówisz, ale też wykonujesz to dzieło Boże. Dlatego też dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, Panie. Dziękujemy Ci za tego, który oddał swoje życie za nas, który poniósł nasze przewinienia na górgotę, Dziękuję Ci również za Ducha Świętego, za Ducha Łaski, który wprowadza nas we wszelką prawdę, Boże. Chwała się Tobie należy i tylko Tobie, Boże. Co też czynimy jako Twój Kościół, tak jak potrafimy, Boże, ze szczerego serca, z tą nadzieją, że będziesz dawał nam tą możliwość aż do końca, Panie. Dziękujemy Ci za to, Boże. Chwała Ci na wieki. Amen. Witam serdecznie, kochani, po, po raz drugi, bo już się witaliśmy, chociaż z niektórymi nie jeszcze. Chwała Bogu, cieszę się, że jesteście, że się gromadzimy, możemy wspólnie uwielbiać Boga, wspólnie budować swoją wiarę. Powiem wam na początek, że gdy rozmawiałem z Pawłem przez telefon uzgadnialiśmy, że coś powiem, czymś się podzielę, to sobie takie dwa cele postawiłem i mam nadzieję, że to właśnie dla waszego pożytku są te cele. Pierwszy to taki, żeby powiedzieć coś ku zbudowaniu, a drugi to taki, żeby powiedzieć to krótko, zgrabnie, dziękuję i bez zbędnego gadulstwa. I teraz powiem wam, że Wysoką poprzeczkę sobie postawiłem. No ale cóż. Żeby osiągnąć te dwa cele, dziś będę głównie cytował z Biblii. Może bez większych komentarzy tego, co będę czytał. Wybieram też takie teksty, które znamy dobrze i które się właściwie komentują same pozwólcie, że na początek się pomodlę krótko Panie Jezu proszę Cię użyj moich niedoskonałych ust po to by głosić Twoje Słowo strzeż mnie Panie przed głoszeniem czegoś co nie jest zgodne z Twoim Słowem z Twoim przesłaniem a nam wszystkim, Panie, daj uszy do słuchania, by usłyszeć Twój głos i jeszcze bardziej rozmiłować się, Panie, w tym, co masz do powiedzenia. Amen. Żeby zbudować kontekst, przeczytam dłuższy fragment. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.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 Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako, jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i wołał, to był ten, o którym mówiłem, ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja, a z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaską. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Kochani, takie znane słowa, znane wersety, ale chciałem je przeczytać. Dlatego, że dziś będę mówił troszeczkę o, o tych warunkach, w których żyjemy. O tych, no bo Kościół nie funkcjonuje w, w oderwaniu od warunków, w oderwaniu od środowiska, od tego, gdzie jesteśmy osadzeni. Kościół funkcjonuje w świecie. I to jest, kochani, prawda. Pan Jezus przed swoim odejściem zapowiedział, że nie zabiera nas jako Kościół teraz ze świata, jeszcze zostawia nas tutaj w tym świecie. Oczywiście, abyśmy byli tym światłem dla świata, ale świat jest tymi warunkami i tymi okolicznościami, w których przyszło nam żyć. I nie ma alternatywy. Nikt nie ucieknie. Ze świata. To znaczy można próbować, można się próbować schować w czterech ścianach zakonu, albo wejść na słup, czy tam na drzewo i tak przeżyć życie, ale wiemy, że tak mówię tylko retorycznie, to się po prostu tego nie da zrobić, bo świat nas dosięgnie i w celi klasztornej, dosięgnie nas na słupie i na drzewie. Myślę, że każdy, kto próbował uciekać od świata, o tym się przekonał, że świat dogania. I jak te warunki tego świata chcę dzisiaj scharakteryzować, bo świat można charakteryzować na wiele sposobów, Biblia też w różny sposób mówi o świecie, ale jedną z takich jakby metod opisu świata jest spojrzenie na, na ten świat jako na ciemność i światłość, tak ogólnie rzecz biorąc. Często w modlitwach pojawia się ten fragment biblijny, który mówi, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna, do światłości. Jest to modlitwa apostoła Pawła, on ją wyraził w liście do Kolosan, dziękując Bogu za to, że to, co zobaczył w tych braciach, było właśnie prawdziwym wyrwaniem człowieka z ciemności i prawdziwym przeniesieniem do światłości. Tu apostoł Paweł się już nie zastanawia, czy to tak jest, czy nie. On już Bogu dziękuje, bo widzi, że to jest prawda. Ale to nie tylko to, bo Paweł też, myślę tak w ten sposób, dziękuję Bogu za to, że... Bóg wypełnił obietnicę, którą dał Pawłowi. Pamiętacie, kiedy Bóg obiecał Pawłowi, że takie rzeczy będzie widział i doświadczał? Dokładnie te, w których dziękuję Bogu. Jak stał przed królem Agrypą i tłumaczył mu, co się z nim tak naprawdę stało, kiedy się nawrócił. Tłumaczył mu, mówiąc, że jak szedł do Damaszku, popadła ta światłość, tak oślepiła go i usłyszał głos Pana. Ja teraz parafrazuję, ale przypomnijmy sobie. On tak mówi, że słyszę głos i pytam, kim jesteś. No i Pan Jezus się przedstawia. Ja jestem tym Jezusem, którego prześladujesz. W pierwszym opisie tego zdarzenia jeszcze nie padają te słowa na początku dziejów apostolskich, ale już później właśnie, gdy tłumaczy królowi Agrypie, ja sobie to pozwolę otworzyć, to jest 26 rozdział dziejów, od 12 wersetu on tłumaczy właśnie jak jechał do Damaszku, a w 17 wersecie mówi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 że takie rzeczy właśnie się wydarzą, że przez zwiastowanie Ewangelii ludzie, którzy tkwią w mroku i w ciemności, zostaną przez Boga, Jego mocą z tego mroku wyrwani, będą im przebaczone grzechy i będą mieli udział w Królestwie Światłości. I dlaczego zaczynam dzisiaj od tego, kochani, faktu? Dlaczego to podkreślam? Bo Biblia wielokrotnie nam ukazuje kwestie ciemności i kwestię jasności. Mówi tak naprawdę więcej oczywiście o jasności, ale ciemność jest też. I Nie chcę dzisiaj się rozwodzić, czym ta ciemność jest, co to jest za mrok. Można by było pomyśleć, że to jest jakaś, nie wiem, jak to się w świecie mówi, ciemnota ludu, że lud jest głupi, ciemny, że jest ignorancki, tak, tak niektórzy mówią, że to o taką ciemność chodzi. Ale Biblia pokazuje w wielu miejscach, że ta ciemność i ten mrok, o którym jest tutaj mowa, nie musi mieć koniecznie związku z naszym intelektem i z tym, czy my jesteśmy mądrzy, czy jesteśmy głupi. Bo przecież dobrze wiemy, że wśród ludzi żyjących w ciemności w mroku jest bardzo dużo ludzi tak zwanych w świecie światłych, mądrych, inteligentnych. Więc to nie chodzi tylko o intelekt. Nie chodzi też, kochani, zawsze o moralność, przynajmniej tą taką na zewnątrz widzianą. Dużo ludzi żyjących w świecie tak się często mówi. Jak to jest możliwe? Tyle ludzi dobrych. Tacy dobrzy ludzie, i co, oni do piekła mają iść, bo nie wierzą w Jezusa, tacy dobrzy są. I w pewnym sensie to jest prawda, w pewnym sensie jest bardzo dużo ludzi w tej strefie ciemności, którzy starają się być dobrymi ludźmi. W wielu wypadkach im to nawet wychodzi. Skracając już ten jakby wywód, bo to tylko taki wstęp... Chciałem powiedzieć, że ta ciemność, w której tkwi świat, jest przede wszystkim związana z tym, że świat jest martwy duchowo, że świat jest w sytuacji, w, których, w której zepsuta natura tego świata przez grzech nie pozwala człowiekowi. Na samodzielne wykupienie się z drogi śmierci, z drogi, która kończy się w piekle. I to jest, kochani, ciemność. Świat, który żyje w ciemności, to jest świat, który nie ma w sobie samym mocy, żeby pojednać się z Bogiem, żeby sprawić, że Bóg, człowieka czy grupa ludzi, uzna za godnych tego, by spędzić z nimi wieczność i to jest największym rok tego świata z kolei Królestwo Syna Bożego to jest coś zupełnie przeciwnego, to jest Królestwo w którym ludzie wyrwani przez Boga, odkupieni przez Jezusa, przeniesieni tam żyją w pokoju z Bogiem, pojednani z Bogiem i znowu Niekoniecznie wszyscy jesteśmy mądrzy albo bardziej mądrzy. Czasami jesteśmy no, tacy, jacy jesteśmy. No, ja nie, nie czuję się mądrym. Nie zawsze też jesteśmy moralnie idealni. Nie zawsze też umiemy być nienaganni w pośród tego świata. Ale nie to sprawia, że mamy pokój z Bogiem. Tylko to, że Pan Jezus przypisał nam swoją sprawiedliwość i my przez wiarę możemy mieć pokój z Bogiem. To jest kontekst, kochani. Światłość i ciemność. Wierzę i wiem, że wszyscy ci, którzy szczerze położyli ufność w Panu Jezusie, którzy jako Jego uczniowie, jako Jego dzieci, jako Jego słudzy żyją tutaj na ziemi, są w tym Królestwie Światłości. Tak jak Jan dał to świadectwo na samym początku. Ci, którzy Go przyjęli, tu w pewnym sensie Go przyjęli. Nie ja chcę powiedzieć, że to jest takie, wiecie, że każdy, kto powie, ja chcę, że to ma. Ale to nie temat dzisiejszego, dzisiejszej usługi. Ale ci, którzy prawdziwie Go przyjęli, tym Bóg dał moc, by byli Jego dziećmi. Widzicie, to nie jest z tych ludzi, to nie jest z zasług tych ludzi, nie z mocy tych ludzi, nie z cielesności tych ludzi. Bóg daje tą moc, przenosi nas do Królestwa, jesteśmy Jego dziećmi. No to zbudowałem kontekst. Miało być ku pokrzepieniu i ku zbudowaniu i to by było tyle. Teraz będę się czepiał. Jako Kościół żyjemy w warunkach opozycji ze strony ciemności i to jest fakt. Możemy ten fakt wypierać, możemy mówić, że właściwie nas to nie dotyczy. My się unosimy nad ziemią, jesteśmy w okręgach niebieskich, nas już to ta ciemność nie dotyczy, ale to nieprawda. Ta ciemność nas dotyczy i znowuż nie będę teraz wielu fragmentów cytował, chociaż kilka przeczytam później na poparcie tych słów. Ta ciemność nas dotyczy, ona na nas napiera, ona próbuje nas zwodzić, próbuje nas kusić, próbuje gdzieś zastąpić naszą wiarę swoimi koncepcjami. Więc mamy do czynienia z tą ciemnością. I jest bardzo, myślę, ważne, niezwykle ważne, żebyśmy, myśląc o tej opozycji ciemności, rozumieli, że to nie jest nasz udział, to nie jest nasze Królestwo, że my jesteśmy w Królestwie Światłości. Ciemność na nas napiera. Musimy się przed nią bronić, czasami... Musimy dawać odpór, chronić innych przed tą ciemnością. Więc dużo mamy zadań, by funkcjonować w świecie tej ciemności. Jak Biblia mówi jeszcze o ciemności? Często się cytuje i ten fragment przeczytam za chwilkę z Efezjan, że nie toczymy boju przeciwko ciału i krwi, ale walczymy ze zwierzchnościami, z duchowymi, tymi wszystkimi władcami, władcą tego świata. Tak? Więc widzimy, że ta ciemność ma w pewnym sensie też charakter duchowy. Z innej strony jeszcze Biblia pokazuje, że ta ciemność jest też zakorzeniona w cielesności człowieka. I znowu, nie możemy tego przemilczeć, ani o tym zapominać, że my tej cielesności nie zwlekliśmy jeszcze do końca z siebie. Że cała nasza pielgrzymka za Chrystusem polega na tym, że ta cielesność jest umartwiana, że jest krzyżowana, że, jest, że się zapieramy tej cielesności, ale ona jest i w pewnym sensie mamy też tego wroga ciemności, bardzo blisko siebie, każdy z nas. Ja mam swojego w swoim ciele, swojej cielesności, wy macie w swojej. I znowu muszę przypomnieć, że to nie znaczy, że zostaliśmy zostawieni na pastwę tej cielesności. Jak apostoł Paweł do Rzybian mówił o tym, no, o tym trudzie, że robi nie to, co chce, że widzi ten zakon śmierci w swoich członkach, no mówi, kto mnie z tego wybawi? I my wiemy, i on to też tam powiedział, że chwała Bogu, Jezus Chrystus z tego wybawia. Więc ta wojna nie jest wojną przegraną. Ona ma swój koniec w chwalebnym zwycięstwie. Być może nie dzisiaj, być może nie jutro, ale pewnego dnia zostanie z nas to zdarte do końca i zostaniemy przedstawieni przed Bogiem jako ci, którzy są przez Niego już przemienieni do końca. I tak Biblia mówi o ciemności, w różnych innych fragmentach też jeszcze, ale niech to będzie taki jedyny kontekst, który dzisiaj zbudujemy, żeby nie mówić za dużo o ciemności, żeby nie było znowu za różowo. Świat napiera, świat ma złe intencje, tak jak miał złe intencje wobec Jezusa samego, tak ma i złe intencje wobec Kościoła. I tutaj pozwólcie, że przeczytam Jana 15 rozdział od 19 wersetu. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest Jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, to są, kochani, bardzo konkretne i wyraźne słowa. Ponieważ nie jesteście. Tak mówił do apostołów. Wiemy też, że Pan Jezus mówił. Że ci, którzy uwierzą przez zwiastowanie apostolskie, będą tak samo jedno. Czyli to tak samo te słowa można odczytać dzisiaj w kościele, że są też do nas. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem, sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, co jest faktem, to i was będą prześladować. Nie uciekniemy od tego faktu. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Jako opozycja. Kochani, dalej Pan Jezus mówi, ale to się stało, żeby się wypełniło słowo, które jest napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. My rozumiemy, że tu nie chodzi o to, że świat rzeczywiście nie miał powodu, by nienawidzić Jezusa. Chodzi o to, że bez powodu, takiego, który Jezus by im dał, czyli Jezus nie zrobił nic, żeby zasłużyć na nienawiść. Nie zrobił niczego złego człowiekowi. Wręcz przeciwnie i to wszyscy znamy tą historię. Dlatego świat znienawidził Pana Jezusa bez powodu. A co było tym powodem takim no, faktycznym? Bo Pan Jezus to jakby rozumie, wie dlaczego nienawidzili Go. My też wiemy, dlatego że ta światłość, która była w Jezusie, obnażała grzech ludzi oświetlała i wyjawiała to, że świat jest zły. I człowiek, który nie chce do światła, ucieka od tego światła, jest pełny nienawiści też do tego światła. Dalej Pan Jezus mówi, to wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I to jest, kochani, bardzo ważna dla nas konkluzja. Pan Jezus nas zapewnia o tym, że ten ucisk ze strony świata, że ta ciemność, która napiera, prześladowania, to potem jest, apostołowie mówią, apostoł Paweł w szczególności też, bardzo wyraźnie, co go spotyka, co ich spotyka jako Kościół. Te wszystkie trudy, rozpacze, zagrożenia, nawet to, że zabijają każdego dnia, nawet to, że zabijają, jak owce na rzeź mówi, traktują nas, każdego dnia zabijają, ale mówi, we wszystkim tym całkowicie zwyciężamy. Dlaczego? Dlaczego? No właśnie dlatego, że stało się to, co Pan Jezus powiedział, że Pan Jezus zwyciężył świat. Że już ta ciemność, która chce zawładnąć człowiekiem, nie ma władzy nad tym, który jest przeniesiony do Królestwa światłości. Znowu wrócę do tej modlitwy apostoła Pawła. Wyrwał nas z mocy ciemności. Wszyscy byliśmy w mocy ciemności. Gdy tam byliśmy, ciemność miała nad nami moc. Mogła robić naprawdę wszystko z człowiekiem. I wiemy, że tam, gdzie jest ciemność, tam władca tej ciemności, tam te duchy ciemności, tam cielesność, która nie ma żadnej alternatywy w duchowym życiu, tam to wszystko jest, no tam to wszystko dominuje. Tam jest tylko ciemność. W Królestwie Syna Bożego ciemność nie ma władzy. Nie wiem, czy tu jest taka prawda, taka myśl, która jest mocno zakorzeniona w nas. Być może niektórzy z was, bracia, siostry, rozważacie, czy to, co mówię, to ma jakiś sens. Rozważajmy. Szukajmy w Słowie Bożym. Rozmawiajmy ze sobą jakkolwiek, ale musimy zrozumieć naszą pozycję, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Gdy to rozumiemy, też łatwiej nam dawać odpór ciemności i światu. Gdy wiemy, do kogo należymy, gdy wiemy, kto ma władzę nad nami, a kto jej nie ma. Jeszcze taki jeden werset, kochani, bardzo do mnie przemawia, tak do ciepła serca. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi, nie bój się mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. Nie bój się mała trzutko. Nie zasłużyliście na nic. Nie jesteście na tyle dobrzy, żeby odziedziczyć tron. Patrzycie na ciemność, patrzycie na swoje życie, nie znajdziecie tam pokoju i takiego przeświadczenia, że zasłużyliśmy na tron, odziedziczymy ten tron. Ale Pan Jezus mówi: nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bój się, że jesteś za słaby. Nie bój się, że ta ciemność jest taka naokoło, wielka i ma taki wpływ na Ciebie, że robisz wszystkie złe rzeczy. Nie bój się. Jak ja Cię zbawię, to Cię zbawię. Tak sparafrazowałem teraz, ale kochani, taka płynie z Ewangelii treść. Pan Jezus mówi, gdyż Ojcu się to upodobało. To nie jest wasz pomysł nawet. Chociaż pewnie pragnienie takie gdzieś się może przebijać w świecie, ale szczerze powiedziawszy, to takie blade i mdłe pragnienie człowieka w świecie, w ciemności. Człowiek w ciemności raczej czegoś innego pragnie. Ale Pan Jezus już mówi tutaj do ludzi, o których wie, do kogo mówi. A gdy my dzisiaj czytamy te słowa, to też musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy trzodą jego rąk, jego pastwisk, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, to Pan Jezus mówi do nas trzutko, nie lękaj się. I na sam koniec Jan dał takie świadectwo. Gdy już wiemy o tych wszystkich, wiecie, sporach ciemności ze światłością, Jan mówi a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Nie wiem, kochani, bo żyjemy w takich czasach, że można w internecie wiele kazań słuchać, książek czytać, rozmawiać z wieloma ludźmi na temat tego, jaki mają pogląd odnośnie tego, kim są, kim my jesteśmy, ja nie wiem, czego każdy z nas słucha, bo przecież każdy ma swoje źródła. Wiem natomiast, że w przestrzeni chrześcijańskiego nauczania jest bardzo dużo takiej nauki, która wyświetla przed nami moce tej ciemności, wielką potęgę diabła, wielką potęgę jego demonów. Wszystko, co jest, wiecie, w tej ciemności się podnosi do takiej rangi, że potem jak człowiek tego słucha za długo, to zaczyna się zastanawiać, jak z tym wygrać? No to jak z tym wygrać, skoro tego jest tak dużo, tych diabłów, demonów, kochani, ja nie bluźnię tym zwierzchnością, nie, nie umniejszam, nie chodzi mi o to. Ja nawet, wiecie, nie mam pojęcia, co w tych duchowych sferach się dzieje. To są rzeczy ponad mój rozum. Natomiast wiem jedno, Biblia daje świadectwo, że ciemność nie góruje nad światłością. Że ciemność nie przemogła światłości. Że świat, diabeł, zwierzchności, cokolwiek tam jest po tamtej stronie, nie przemógł ani Pana Jezusa, ani Jego Kościoła. I to był wstęp, taki właśnie kontekst, który chciałem zbudować. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, drogi bracie? Trzy godziny? To będzie za długo kochani, chciałbym coś teraz tak od siebie do was, bo wiecie, ja nie jestem nauczycielem Słowa Bożego. Ja staję tutaj jako jeden z was, jako brat, który ma swoje potrzeby we wzrastaniu w Bogu, tak jak wy macie te potrzeby. Szukam i przedstawiam wam to, czego sam widzę w sobie, że potrzebuję. I chcę to przedkładać przed Wami, rozmawiać o tym, poddawać Wam pod krytykę, pod wątpliwość albo pod nie wiem, do, albo pobudzić Was do jakiegoś działania, też do, do, do myślenia o tym. I chciałbym właśnie w tym kontekście powiedzieć, że jako Kościół, jako zbór lokalny, bardzo potrzebujemy, by wzrastać w mocy Pana. Nie dlatego, że się boimy diabła i jego demonów i tego, że, przynajmniej, no przepraszam, mówię za siebie, tak? Nie dlatego, że boję się, że ta... ktoś z tej ciemności, wiecie, mackę wystawi i mnie wciągnie z powrotem do królestwa ciemności. Nie boję się tego, bo wiem, w czyich rękach jestem. Wiem, kto ma mnie w moich rękach i wiem, kto jeszcze te ręce ma w swoich rękach. To tak, taka zagadka, może trochę, ale to też z Biblii. Nie dlatego, że się boję, ale dlatego, że żyję w świecie, w którym ciemność próbuje przeszkadzać. Wiecie, co chcę powiedzieć? Nie, nie chcę powiedzieć tego, że jestem święty, czysty, moralny i najlepszy, idealny. A ta świętość mi tak przeszkadza, że, że po prostu psuje mi powietrze. Nie, o to chodzi. Ta ciemność przeszkadza mi w taki sposób, że mnie kusi, że mi podkłada belki pod nogi, że próbuje zamącić mi prawdziwy obraz rzeczywistości. Ja potrzebuję wzmacniać się w mocy Boga. Przeczytam teraz znowu fragment, żeby zobrazować, o czym chcę mówić. Efezjan, szósty rozdział. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i potędze Jego mocy. I to jest, kochani, to wezwanie, które bardzo biorę sobie do serca i chcę na to wezwanie odpowiedzieć. nie deklaracją ustną, tylko chcę odpowiadać na to wyzwanie każdego dnia w moim postępowaniu. Apostoł Paweł mówi w tym kontekście właśnie przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. No właśnie, zasadzki diabelskie są i to jest fakt. Musimy się ostać przed tym. Wiemy, w kim jest nasza nadzieja. W Bogu. Dlatego apostoł Paweł mówi, w czym się mamy umacniać? W naszych umiejętnościach? W naszych zdolnościach? No nie, w Bożej mocy. My musimy się umacniać w Panu, bo to jest środek do realizacji tego celu, jakim jest omijanie zasadzek diabelskich. Jeżeli chcemy omijać zasadzki diabelskie, jeżeli potrzebujemy być bardziej trzeźwi, czujni i tak dalej, musimy umacniać się w Panu. I co dalej apostoł Paweł mówi w związku z tym? Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. I tutaj o tym mówiliśmy, tak, że ta ciemność ma swoją taką duchową rzeczywistość, ale też wiemy dobrze, że ta duchowa rzeczywistość właśnie nie jest, nie pozostaje tylko gdzieś niedostępna, tak? Tylko ona realizuje swoje plany przez cielesność ludzi tutaj. Więc temu, wiecie, temu diabłu czy temu innemu rządcy tej ciemności nie zależy na tym, żeby sobie gdzieś tam eterze królować. Jemu zależy na tym, żeby zwieść prostego człowieka, zrobić z niego swoje narzędzie. Żeby się cieszyć z tego, że on upadnie, że będzie zgorszeniem dla innych i tak dalej. I w świecie ma władzę, u nas tej władzy nie ma, ale próbuje mimo wszystko nas pokierować właśnie, nie w tą stronę, podstawić nogę. Skusić do grzechu, przedstawić przed oczami coś, co jest godne pożądania naszego ciała. Nasze, wiecie, że ta pożądliwość ciała, oczu, pycha życia, on będzie tak oddziaływał, zostawiał pułapki, musimy się przed tym ostać. I teraz dalej w tym kontekście. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. To jest, kochani, ku temu że mamy się ostać. Bóg chce, żebyśmy się ostali i nas wyposaża we wszystko, co jest potrzebne, żeby się ostać. Przede wszystkim sam stoczył walkę, jeżeli tak mogę powiedzieć za Biblią, sam stoczył walkę tą największą, tak pokonał te zwierzchności, rozbroił je, zniszczył ich moc nad swoim ludem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dał nam tą zbroję, o której tutaj apostoł Paweł dalej mówi. Czasem mam wrażenie, że w przestrzeń tą właśnie chrześcijańską płynie ta wieść o tym, jaka to ta, wiecie, ciemność jest mocna, nie? Czy myśleliśmy kiedyś, jaka ta zbroja jest, którą Pan Jezus nam dał, jaka ona jest mocna? To nie jest hełm z papieru, tarcza z blachy, miecz, wiecie, z patyka. Kochani, to, to jest moc. Wiara, która zwycięża świat. Słowo Boże, kochani, my mówimy, że Pan Jezus dał nam siebie samego. I teraz my mielibyśmy myśleć o tej zbroi jako o czymś, jakimś lichym ubranku, które może nas uchroni, a może nie uchroni. No zakładam, Boże, tą zbroję, ale ja nie wiem, czy ona mi wystarczy, czy ja, czy, czy, czy ja się ostoję. A może ten diabeł ma takie pociski ogniste, jakieś firebole, że ta tarcza to nie wystarczy. A może ta przyłubica zbawienia to tylko jakaś licha obietnica. Może będę spawiony, może nie będę. Boże, jak mam się nad tym teraz oprzeć. Jak się oprzeć na takim zbawieniu, panie, w które nawet nie wiem czy ja wierzę. Apostoł Paweł nie mówi o takiej zbroi, mówi o zbroi skutecznej, którą przywdziawszy ostaniemy się. Ale to nie wszystko, co chciałem z tego fragmentu dla nas, dla naszego pożytku wyciągnąć. Apostoł Paweł nie rysuje tutaj obrazu pojedynczego żołnierza. Na pewno zwróciliście uwagę, że tu cały czas w liczbie mnogiej jest. Wy przywdzielicie. Ja rozumiem, że hełm pomieści jedną głowę, para butów to więcej niż dwie stopy nie zmieści, tarczę i miecz trzyma jedna ręka, ja to rozumiem. Ale ja tutaj widzę, kochani, obraz uzbrojonych, stojących obok siebie żołnierzy. A to już zmienia postać rzeczy, bo to już nam pokazuje, że Bóg zaplanował uzbroić mnie, Ciebie, każdego z nas, ale przede wszystkim nas, tak bym to określił, jako Kościół, który staje uzbrojony obok siebie. Posłużę się króciutkim obrazem teraz, z czym walczymy i jak siebie możemy wspierać w tej wojnie, w wojnie walce. Wyobraźcie sobie wojsko, od razu mówię, nie znam się na militariach, strategiach, wiem tylko jak wygląda czołg i że dron to nie tylko to, co dzieci puszczają, ale to też coś, co spada i zabija. To takie rzeczy wiem, ale posłużę się tym obrazem, bo być może... Ktoś z was yy, bardziej to rozumie. Sama idea jest mi, że tak powiem, bliska. Wyobraźmy sobie, że jest armia, która broni terytorium. Jest linia frontu, jest, są okopy, siedzi oddział w tych okopach i stawia odpór wrogiej armii, która napiera. No i ta wroga armia ma swoje metody wysyła szybkie samochody takie bojowe, dżipy z działkami, które podjeżdżają blisko linii frontu, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, rozbijają, sięgają okopów, giną ludzie. Trzeba się przed nimi bronić. No to ta armia się broni. Buduje zasieki, okopy, stawia tarcze dalej. A teraz wyobraźcie sobie, że ze sztabu głównego z wywiadu przychodzi informacja. Wróg będzie was atakował przy pomocy dronów i rakiet z powietrza. Musicie przestać budować te swoje tarcze. Zainwestujcie teraz w wieżyczki strzelnicze. Nie wiem, patrioty czy co tam, te, te systemy. To, tak, Tutaj budujcie. No i ci żołnierze, no przyszła ze sztabu dyrektywa, więc zaczynają dłubać przy tych wieżyczkach, a w nocy przyjeżdża znowu jeep i z działka ty, ty, ty, ty, ty, ty. znowu ludzie giną. Na drugi dzień ze sztabu znowu płynie informacja, kochani, żołnierze, jutro znowu będą drony, czy dopiero jutro przylecą drony. No więc ci żołnierze znowu, zamiast przy tarczach robią wieżyczki. W nocy znowu przyjeżdża jeep. I tak dalej, i tak dalej. Nie trudno się domyśleć. Jeepy wykosiły cały oddział. Drony nigdy nie przyleciały. I teraz, dlaczego o tym mówię? Jaki tutaj z tego płynie morał, wniosek do tego rozważania dzisiejszego? Tak jak żołnierze w tych okopach potrzebowali znać wroga, potrzebowali znać jego metody. Mało tego, musieli wiedzieć, jakich metod używa wróg przeciwko nim. Informacje ze sztabu płynęły pomyłkowe. To nie znaczy, że nie ma czegoś takiego jak drony w arsenale wroga. Wróg ma drony Wywiad wiedział, że tylko, że wróg tych dronów tutaj nie używał. Tutaj używał karabinków i strzelał do żołnierzy w okopach. Drony używał na innym kontynencie. Jak przykładowo, jak to się działo w Europie, to w Afryce użył drony. Nie wiem, czy czujecie, co chcę powiedzieć, ale powiem. My jako zbór, jako ludzie którzy żyją blisko siebie, bardzo potrzebujemy tego, żeby wspierać się w tych konkretnych problemach, które dotyczą nas. Każdy z nas z czymś bojuje, tak? Mówię o tej opozycji ciemności. Każdy z nas coś w cielesności ma takiego, co go sprowadza w dół. Nie może być tak, że jako zbór będziemy się, powiedzmy, zajmowali wszystkimi aspektami świata ciemności, a nie patrzyli na to, co dotyczy nas tu i teraz. Tak, kochani bracia, siostry, być nie może, bo to prowadzi do nieskutecznych walk. W najgorszym przypadku, kochani, doprowadzi to do tego, że ktoś z nas będzie toczył swoją walkę samotnie. Tak nie może być. Mówię tu bardzo ogólnie, naprawdę bardzo ogólnie, ale latami, latami i w różnych miejscach byłem świadkiem tego, jak zbory lokalne zajmowały się problemami Kościoła w Ameryce albo w, gdzieś indziej, jak uruchamia się rozmowy długotrwałe, zaangażowane na temat czegoś, co gdzieś jest, bo gdzieś tam występuje, bo są doniesienia ze świata, z internetów, że że to gdzieś tam jest. No i my oczywiście się tego boimy. My nie chcemy, żeby to było u nas, więc rozważamy te sprawy z daleka. A jednocześnie zbór żyje w totalnej jakby izolacji. Jeden od drugiego. Nie wiemy kto, co. Nie mówię teraz o tym zbożu, Mówię to bardzo ogólnie, bardzo ogólnie. I wiem, że jest to taki problem, z którym musi sobie Kościół dać radę. Musimy się nauczyć tego, że nie toczymy pojedynczych walk, ale musimy się wspierać. Jesteśmy razem. To jest takie wezwanie, które odbieram z Biblii. Umacniać się w Panu, ale nie samodzielnie. Umacniać się w Panu, ale razem z braćmi i siostrami. Pozwolę sobie jeszcze na chwilkę czasu, jeśli mogę, bracie Sławku. Przeczytam jeszcze z listu do Tesalonikan. Kilka wersetów, chociaż właściwie całe przesłanie tego listu, nawet dwóch listów wziętych razem, chociaż myślę tutaj bardziej o tym pierwszym, całe przesłanie dla mnie osobiście dowodzi tego, że apostoł Paweł i Tesaloniczanie rozumieli te sprawy właśnie w taki sposób, jak dzisiaj to przedstawiamy.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 Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Kochani, no pięknie tu brzmi. Jestem przekonany na tyle przynajmniej, mogę się mylić, ale na tyle przynajmniej ile yy, was znam po troszkę, że dbacie o siebie. Nie mówię tutaj, że teraz każdy z każdym ma mieć relację przyjacielską i ma ingerować wiecie, w życie, w prywatne sprawy i tak dalej, z automatu i z, jakby z urzędu. Nie, o tym mówię. Mówię, że w Kościele mamy siebie i wiem, że korzystamy z tego przywileju. Jedni bardziej, drudzy mniej. To nie jest do końca istotne teraz. Bardziej istotne jest to, że wiem, że to jest i chciałbym zachęcać was i siebie, bo potrzebuję tego bardziej, do tego, żeby w tym wzrastać. Apostoł Paweł do tego zachęca tesaloniczan. To nie jest żadna ujma dla zborów tesaloniczan, że taką zachętę Apostoł Paweł kieruje i to też nie odbierzcie, Kochani, tych słów ode mnie, że jest to jakaś ujma dla zboru, że was do tego zachęcam. Zachęcam dlatego, że potrzebujemy jeszcze bardziej w tym obfitować. Potrzebujemy w tym wzrastać. Potrzebujemy jeszcze bardziej to rozumieć, praktykować i być dojrzałymi w tym. Dlaczego o Tesaloniczan jeszcze chciałem powiedzieć? Ponieważ wcześniejsze rozdziały, w ogóle cała lektura tego listu pokazuje trochę historię znajomości Pawła z Tesaloniczanami, jak to wszystko się odbyło, że on tak, taką zachętę może dawać. No i Paweł nam tu zdradza we wcześniejszych rozdziałach, że przebywał wśród nich, ale nie tak przebywał, wiecie, jak czasami kaznodzieja przyjeżdża do miasta, Staje, rozkłada się, powie swoje i jedzie do domu. Najpierw może na jakiś obiad zaproszony. Paweł nie był tam na konferencji, nie był tam na ewangelizacji namiotowej. On tam z nimi żył. I to jeszcze, wiecie, w taki sposób bardzo bliski. Mówił, że nie tylko o, to może przeczytam, żeby żeby nie być go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 to jest bardzo ważna rzecz, bo my wiemy, że On był poświęcony służbie Ewangelii, wiemy, że to był Jego cel, Jego służba, Jego misja, a tutaj nawet mówi, że to jest może trochę dziwne. Ja, wiecie, ja się dziwuję często nad Słowem Bożym, ale tak pozytywnie. On mówi, że użyczyć wam nie tylko Ewangel Ewangelii Boga, ale naszych dusz. Tak jakby... Nie tylko Ewangelia, ale coś więcej. To nie chodzi mu o to, nie? Ewangelia była najważniejsza. Przy okazji prawdopodobnie nasze dusze. Ale on to tak powiedział, tak położył akcenty, że daje nam wyraźnie do zrozumienia, jak blisko, jak życzliwą relacją cieszyli się apostoł, jego współpracownicy i Tesaloniczanie. Wy i Bóg jesteście świadkami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 abyście postępowali w sposób godny Boga, który was powołał do swego Królestwa i chwały. Jak ojciec dzieci. Mamy małe dzieci. Wy w większości z was też wiecie, o czym jest mowa, gdy mówimy jak ojciec dzieci. To oczywiście ma różne odcienie. Natomiast ojciec swoje dziecko traktuje i poucza bardzo specjalnie, bardzo precyzyjnie. nie ogólnie. Jakim ja bym był ojcem? Takim po ludzku rzecz biorąc, gdybym swoje dziecko pouczał tak, wiecie, tak jak wszystkich innych na świecie traktował, nie? Ale ja tam w swoim dziecku wypatrzę, wiecie, głęboko. jakiś coś, jakoś Drzazgę, którą trzeba wyjąć. Coś, w czym trzeba to dziecko wychować. Bardzo precyzyjnie będę tego szukał. Bo mi zależy. Daj Bóg, żebym to robił z łagodnością, w duchu miłości, nie w złości. Tak jak tutaj Paweł w, ta, w takim łagodnym tonie mówi, się z nimi obchodził. Precyzyjnie. To, co dotyczyło Tesaloniczan, to apostoł Paweł do tego zachęcał, do tego zaklinał, takich traktował. I ma to też swój później skutek, bo później apostoł Paweł się oddala, tak, no, ma swoją służbę gdzie indziej. Ale już pisze do nich list i może coś im jeszcze podpowiedzieć. Jestem prawie, że przekonany, że to, co podpowiada w rozdziale czwartym, nie jest jakimś uniwersalnym nakazem. Chociaż też w pewnym sensie jest, bo dotyczy to nas wszystkich. Ale on pisze do Tesalonicza. Konkretnie do nich. On ich zna. On wie, z czym oni bojują. Dokładnie wie. I zobaczcie, co pisze. Taka jest bowiem wola Boga, Wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu. Skąd taki temat nierządu? Wiecie, piszesz list, czy tam powiedzmy, nie wiem, piszemy list do kogoś, chwalimy, przytaczamy tą, tą relację, mówimy o uświęceniu i taki przykład. Abyście od nierządu się powstrzymywali.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 Nie wykorzystuj swojego brata i to jeszcze kłamliwie. Ja wam to wcześniej mówiłem, my wam to wcześniej mówiliśmy. Teraz wam to przypominam. Mam nadzieję, że ma to sens i że czujecie, co chcę powiedzieć. Naprawdę walczymy z różnymi rzeczami. Ciemność w różny sposób próbuje na nas napierać. Mamy różne problemy. Potrzebujemy wsparcia precyzyjnego. I żebym dobrze był zrozumiany. Ja nie występuję przeciwko ogólnym kazaniom. Ja kocham kazania ekspozycyjne. Kocham je słuchać, które wyjaśniają Słowo Boże. Które rzucają światło na pewne... Zagadki Słowa Bożego, których mój umysł no, nie ogarnie, są nauczyciele, którzy potrafią te sprawy przybliżyć. My tego potrzebujemy. Potrzebujemy też ogólnej zachęty, takiej, wiecie, uniwersalnej, ogólnej, jak najbardziej. Też przeciwko temu nie występuje. Nie występuje przeciwko temu, żeby czy to piętnować, czy zwracać uwagę na jakieś herezje, które się w świecie dzieją. Na to też jest miejsce w Kościele. Natomiast to już ostatnia myśl. Daj Bóg. Naprawdę. Nie wiem, czy tak o tym myśleliście kiedykolwiek. Może to jest tylko takie moje dumanie, a może tak jest, to... ale pomyślmy. Przez wieki, całe wieki ludzie bez ducha, bez Bożego namaszczenia bez dobrych myśli o innych ludziach, wykrzywiali to, czym jest Kościół. Mówię tutaj teraz o podwórku chrześcijańskim, nie zajmuję się sektami innymi. Całe wieki słodką, bliską społeczność braterską, pełną miłości bratniej, spychano na margines życia religijnego, wynosząc na piedestał religijny, bezduszny kult Boga, ubrany w liturgię, często nawet niezrozumiałą dla człowieka. Całe wieki. Ludzie są tym, jedni są zmęczeni, drudzy nie wiedzą nawet, co z tym zrobić. Jak się z tego zreformować? Historia reformacji pokazała, że nie jest to takie proste. Ci bracia, którzy widzieli ten problem, też kilka wieków temu, nie dali rady tego zreformować do końca, bo tego się nie da zreformować, wiecie, na wstryknięcie palcami. To jest obowiązek każdego pokolenia, każdej społeczności lokalnej. My musimy się reformować w tym celu, żeby te proporcje były prawdziwe i właściwe, zgodne z Biblią, czyli przede wszystkim... Społeczność braci i sióstr, która pozwala na swobodny przepływ miłości braterskiej w pośród usługiwania sobie nawzajem, zachęcania wzajemnego, wspierania w konkretnych problemach wzajemnie. Pan Jezus powiedział, że po czym poznają uczniów? Po liturgii pięknej? No nie. Po tym, że będziemy piękne hymny śpiewali? Lubię hymny, są piękne. Zastanawiam się, jaki gust muzyczny ma Pan Bóg. Czasami tak się zastanawiam, ale Pan Bóg chyba ma taki, wiecie, wszech gust. Nie jest związany gustem i trendem muzycznym. Ale to nie jest sens, jakby to nie jest cel naszego współczesnictwa. Niech będzie miejsce na wszystko, ale dołóżmy starań do tego, żeby być blisko siebie i zbliżać się ze sobą. Kilka słów, miało być ostatnie, no przepraszam, nie dam rady. Kilka słów do was, bracia i siostry, którzy inicjujecie spotkania, czy to w ramach grup domowych, czy spotkań, środowych, czwartkowych, obojętnie, bo może będą i wtorkowe i tak dalej. Ci, którzy tworzycie tą przestrzeń, pomyślcie o tym, żeby dać przestrzeń ludziom, braciom i siostrom do tego, żeby się ze sobą zbliżali. W szczerości, w otwartości, żeby otwierać te serca. Musi być na to przestrzeń. To jest wyzwanie dla nas, którzy potrafimy zabierać ten tak zwany czas antenowy. Pomyślmy, czym karmimy braci i siostry. Pomyślmy tylko o tym. Ja nie chcę tutaj nikogo reformować, napominać i tak dalej. To nie jest moja intencja. Chcę zmusić nas wszystkich do myślenia. Bo ja, wiecie, na przykład... Mogę, znaczy, jeżeli byście mi pozwolili i bym miał taką intencję, mógłbym z was zalewać wszystkimi tymi straszankami, nowinkami ze świata ciemności i mówić o herezjach, o problemach tej sekty X, tamtej sekty Y, opowiadać o kundalinich, bundalinich, trundalinich i wszystkich innych z razem wziętym demonach i wam zabrać tym czas. To jest często niebudujące, to jest gaszące, to często też zabiera przestrzeń na otwartość i szczerość względem tego, co tak naprawdę nas dotyczy. Pytanie, retoryczne albo nie, czy jest ktoś wśród nas, kto prowadzi bój i walkę z jakimś odcieniem tego świata ciemności napierającego samodzielnie, Samotnie. Nie widzę rąk. Super. No o to chodzi. Drugie pytanie. Czy jest wśród nas ktoś, kto ma takie wrażenie, że nie jest wsparciem dla drugiej osoby? Że nie ma takiego pola, by być blisko kogoś i być dla Niego taką ostoją, wsparciem, bratem obok, tym, wiecie, uzbrojonym tak samo żołnierzem obok. Nie widzę rąk, chwała Bogu. Bardzo dobrze. Więc o tym mówię i do tego zachęcam siebie przede wszystkim i nas, żebyśmy w tym wzrastali. Jeszcze bardziej obfitowali, bo to jest droga, kochani, do tego, by wzmacniać się w Panu. No to... Amen, kochani. Zachęcam do modlitwy. Do rozmowy później. Jeszcze jedna taka, to już przed modlitwą samą, Zazwyczaj żegnając się, mówię, co złego to nie ja. Co złego to nie ja, kochani. Być może coś źle powiedziałem i wymagam korekty. Być może muszę coś do wyjaśnić, albo sprecyzować, albo zmienić swoje myślenie w czymś. Zachęcam, rozważajmy wspólnie te rzeczy. Rozmawiajmy o tym, módlmy się, aby Bóg nas w tym prowadził, a nie człowiek. Amen. Jezus powiedział taką rzecz, którą na pewno znamy i będzie to tylko ku przypomnieniu. Że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami tego świata ciemności. Musimy zdawać sobie sprawę, że zostając przeniesionym do Królestwa Bożego, to jest ci, którzy narodzili się na nowo i trwają w Chrystusie, Cały czas jesteśmy na froncie, cały czas toczymy bój. Może sobie tak za bardzo nie zdajemy z tego sprawy, może tak na namacalnie tego nie widzimy, ale nie zmienia to faktu, że jest to rzeczywistość. Co wam jeszcze powiem i sobie też? Jezus powiedział, że jest niepodobna, żeby zgorszenia nie przyszły. One muszą przyjść i będą. Ale my musimy zwyciężać przez krew baranka, musimy zwyciężać przez moc Ducha Świętego, który nam jest dany. Także różne rzeczy mogą nas spotykać w naszym życiu, ale wiedzmy, że jest ten na niebie, jest ten, który mieszka w nas, który jest mocniejszy niż ten na zewnątrz, na świecie. Także tak długo, tak długo jak będziemy trwali w Chrystusie, tak długo jesteśmy zwycięzcami. Życzę tego, bracia i siostry, nam wszystkim tutaj obecnym, abyśmy nie dali się oszukać, gdyż najważniejszą bronią diabła jest nie jego moc, ale moc jego kłamstwa. Nie możemy dać się oszukać. Także z różnymi rzeczami, kończąc już tę taką króciutką przemowę, zetkniemy się z różnymi sytuacjami bo jest niemożliwe, żeby tak nie było. Ale trzymajmy się Słowa Bożego, które jest atakowane z różnych stron. To jest ten miecz obosieczny, to jest ten miecz, który daje nam zwycięstwo. Wszystko jest osadzone na fundamencie nauki apostołów, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Słowo Boże jest jedyną wykładnią. Ani ludzkie mądrości, ani ludzkie przepowiednie, czy cokolwiek bądź, ale tylko Słowo Boże. Tylko Ono nas może uchronić, a może nam przekazać tylko Duch Jezusa Chrystusa. O to zabiegajmy, bracia i siostry. Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Golgotę. Dziękujemy Ci za krzyż, Panie Jezu, za to, że zdecydowałeś i wykonałeś. Za to, Panie Jezu, że nie cofnąłeś się, ale do końca trwałeś w posłuszeństwie Ojcu Boży. Dzięki temu też my możemy trwać, Panie. I tak jak Ty zwyciężyłeś, również nam dajesz zwycięstwo w każdy czas, Boże. Bo jest niepodobna, aby mogło być inaczej, Panie. Chciałem Ci podziękować za nadzieję, którą dajesz, którą opisałeś, Panie, i przekazujesz przez Ducha Świętego, że przyjdzie taki czas, kiedy dasz nam odpoczynienie, Panie, kiedy będziemy już po naszym utrudzeniu, wolni od wszelkiego rodzaju trosk, że znajdziemy się tam, gdzie nie ma ani łez, ani bólu, ani krzyku. Panie Jezu, Twoja obietnica jest pewna, Boże. Ty ją przekazałeś i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Chwała Ci za to, Boże. Dziękuję Ci też za ten chleb, który teraz będziemy wspólnie spożywać, Boże. Dziękuję Ci za to, że będziemy mogli go razem spożywać również z Tobą, kiedy już będziemy u Ciebie w Królestwie Boże. Widzimy przedsmak tego wszystkiego i dziękujemy Ci za to, Boże. Chwała Ci za to. Amen. Panie, pobłogosław nam, pobłogosław tą pamiątkę wieczerzy, którą będziemy wspominać, którą będziemy czynić. Proszę Cię, Panie, abyś przekierował oczy naszej wiary na siebie samego, bo to Ty, Panie, jesteś najważniejszy, jesteś centrum naszego życia. Chcemy Cię, Panie, uwielbić i czcić przez, nawet tak jak umiemy, przez to, że wspominamy Twoje wielkie dzieło. Dzieło, które sam, Panie, zaplanowałeś, które sam wykonałeś, które sam zakończyłeś. Przelałeś swoją najświętszą krew po to, aby wykupić z ciemności i z mocy grzechu swój lud. Za to chcemy Ci Panie wdziękować po wieczne czasy. Chcemy Panie błogosławić Tobie i żyć w Twoim błogosławieństwie, radując się z Twojego zbawienia, radując się z tego, że przebaczyłeś nam grzechy, że zapłaciłeś karę, która była na nas, spłaciłeś nasz dług, zapłaciłeś za nasz grzech. Panie, dziękując Ci też nie możemy zapominać, że zrobiłeś to wszystko po to, by wykupić nas dla siebie, na własność, by mieć nas jako swój lud w wieczności. Twoja krew nie lała się bez celu. Panie, dzięki Ci za Twoją ofiarę. Amen. Amen. Amen. Amen. Zachęcamy wszystkich, którzy zawali przymierze z Bogiem i trwają w czystości serca, żeby przystępowali do wieczerzy. Będziemy spożywać z tego chleba, który łamaliśmy, który łamany był. Również i wydamy albo z kielichów, albo też z kielicha wspólnego. Także wszystkich tych, którzy chcą mieć udział w tej pamiątce, zapraszamy tutaj Do stołu. Tak Panie, dziękuję Ci za ten dzień, który mieliśmy. Zawsze mogliśmy wspominać o twojej śmierci. Proszę, że Chwała Ci za to, że też zmartwychwstałeś, Boże. Dzięki Panu my również zostaliśmy zmartwychwstanie, zbudzenie Panie, przeniesieniu do Królestwa Syna Twego Jezusa Chrystusa Boże. Chwała Ci za to, Boże. Chwała cześć, że w imieniu Jezusa Chrystusa. Naszego Pana, tego, który stał się naszym Panem i stał się naszym Zbawicielem, którego możemy oczekiwać, którego przyjścia możemy oczekiwać, Boże, co jest pewne i wzniosłe. Także możemy wołać jako Kościół Twój przyjdź Panie Jezu Boże tak jak czyni to lubienica Boże i to nie z wymuszonej woli, ale z czystego, pragnącego serca Boże. Spraw Panie, żebyśmy wołali przyjdź Panie Jezu Boże dopomóż nad tym, abyśmy nie byli ociężali skutek różnego rodzaju problemów, jakie są wokół nas. A żebyśmy jako nowo narodzone dzieci, Panie, mogli wołać, Boże, przyjść, Panie Jezu, potrzebujemy tego jako Twój Kościół. Dzięki ci za to, że Ty nam dajesz nam sposobność. Chwała ci. Amen. Usiądźmy teraz na chwileczkę jeszcze. Zanim przejdziemy tam do tyłu, żeby napić się kawy i herbaty, na co wszyscy są oczywiście zaproszeni. Nic się nie zmieniło i jestem przekonany, że się nie zmieni, także każdy z nas, tu obecny może potem pójść napić się kawy, herbaty, może jakieś ciasteczko jeszcze będzie. I chciałbym na sam początek jeszcze ja zadać jedno pytanie. Czy jest wśród nas ktoś, kto nie ma chrypki od śpiewania? No mam nadzieję, że każdy ma chociaż leciutką chrypkę, że dał to, co mógł, najlepszego z siebie. Jeśli nie, to za tydzień, jeśli będzie taka jeszcze sposobność, jeśli oczywiście Bóg pozwoli, będziemy mieli taką możliwość, takiej poprawki jakby, jeśli ktoś czuje, że no, nie dał z siebie wszystkiego, to, to za tydzień, tak jak powiedziałem, będzie możliwość poprawki, jeśli oczywiście Bóg y, dozwoli, jeśli będzie ochotne serce. Także y, wszystkich zapraszamy, nie tylko za tydzień, w niedzielę, ale również w środy na nasze społeczności tutaj. Czy jakieś pozdrowienia są? Od Asi i Andrzeja Maciewskiej. Od Asi i Andrzeja którzy są na południu Polski. Pozdrowienia środka na targów Ukrainie, która aktualnie jest Kanadzie. Dziękujemy.